RealPolish.pl Your Polish Language Online Resource Witam, słuchacie podcastu RealPolish.pl Dzisiaj porozmawiamy o wyrażeniu Palcem nie kiwnąć Za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Zapraszam na dzisiejszy podcast. Dziś opowiem o powiedzeniu palcem nie kiwnąć. Niestety Jarek nie pomógł nam w remoncie mieszkania. Nawet palcem nie kiwnął. Palcem nie kiwnąć. Więcej nic już nie zrobię. Jeśli on mi nie zapłaci, to nie kiwnę nawet palcem. Palcem nie kiwnąć. Marcin zarobił mnóstwo pieniędzy, a nawet palcem nie kiwnął. Wszystko zrobili za niego koledzy. Palcem nie kiwnąć. Ostatnio bardzo dużo pracowałem. W weekend sobie odpocznę. Nawet palcem nie kiwnę. Palcem nie kiwnąć. Nawet palcem nie kiwnąłeś, gdy ciężko trenowaliśmy, a teraz chcesz wziąć udział w meczu. Palcem nie kiwnąć. Co znaczy palcem nie kiwnąć? Nie kiwnąć nawet palcem znaczy po prostu nic nie robić. Nie zareagować w żaden sposób. Być kompletnie biernym. Słowo kiwać znaczy po prostu... Poruszać się raz w lewo, raz w prawo. Na przykład pies kiwa ogonem. Można też kiwać głową. Jeśli nie kiwasz nawet palcem, to znaczy, że nic nie robisz. Pamiętacie idiom siedzieć z założonymi rękami? Palcem nie kiwnąć znaczy to samo, co siedzieć z założonymi rękami. Czyli nic nie robić. Pamiętajcie, jeśli macie zamiar trochę poleniuchować, odpocząć, posiedzieć i nic nie robić, to możecie powiedzieć, że nie macie zamiaru nawet kiwnąć palcem. Dialog Słyszałem, że wybierasz się na urlop. Tak, mam zamiar odpocząć. Będę odpoczywał i nie kiwnę nawet palcem. W takim razie życzę Ci udanego urlopu. Dziękuję. Mam nadzieję porządnie odpocząć. Palcem nie kiwnąć. To wszystko na dziś. Tym razem zajmowaliśmy się powiedzeniem palcem nie kiwnąć. Jeśli chcecie posłuchać historyjki ze wszystkimi idiomami z tego tygodnia zapraszam do nabycia całego pakietu z tego tygodnia. Jeśli macie zamiar nic nie robić, i nie kiwnąć nawet palcem Tak też jest dobrze Czasami trzeba sobie odpocząć Żeby nabrać chęci do dalszej nauki Na dziś to wszystko Mówił do Was Piotr Dzięki za wysłuchanie Dzisiejszej audycji Jak zawsze zapraszam Was Na następne podcasty Pa, pa. To był podcast Real Polish Po więcej informacji Zapraszam na Polish. KPL